Piotr Niewiadomski Pewnie nie wszyscy mnie znają Jestem towarzyszem towarzysze Ognisku Sychar w Puławach Teraz pomódlmy się na początku tej konferencji O dwa chłosi na Boże Słowo W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ojcze nasz który się jest w imię Święcie w imię Twoje Przyjdź Twoje Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my otuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na poproszenie, ale nas zbaw do Złego Pana. Maryjo Królowo Mądrości, bój się jest za nami. Miał i Syna, Świętego. Amen. Księgi Rodzaju, a po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie, a gdy on odpowiedział, o to jestem, powiedział, weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Na rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch z tych ludzi i syna Izaaka narąbał drewna do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka o miejscowość wtedy rzekł do swych sług. Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec, pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż i szli obaj razem. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem mój syn, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na palenie”. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na palenie, synu mój. I szli obaj razem, a gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaach, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham, się, Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna, ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto jestem. Anioł powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego, Teraz poznałem, że boisz się Boga i odnubiłeś mi nawet Twego jednego syna. Abraham, obejrzawszy się, poza siebie spostrzegł baraną, ubłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Dał Abraham miejscu tę nazwę, Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj. Na wzgórzu Pan się ukazuje. Drodzy bracia i siostry, Jadąc tutaj, tak, słyszałem, może inaczej, jeszcze zacznę od czegoś innego, zanim tak? powiem, co słyszałem w tutaj, tutaj. Niektórzy ludzie z, z Harów, nie ma ich za dużo tutaj dzisiaj, z nie niewielu jest, ale oni słuchają mnie często przy różnych okazjach i gdy zaczynam mówić, to w niektórych się rodzi niepokój, tak? To znaczy, co może no, pierwszy będzie długo, będzie nudno, ale że coś jeszcze ksiądz może powiedzieć, takiego, co będzie w pewnym za siebie niepokoju, że po tym czasie będzie właśnie zastanawiać, jak jest, czy jest tak, czy jest inaczej, ile osób jest w Księdze Świętej, czy, czy inaczej. I yy, Wybrałem najtrudniejszy fragment Starego Testamentu dzisiaj na konferencję. Między innymi po to, aby też dobrze was nastawić na te rekolekcje. Nie ma, nie rady, nie ma prostych rozwiązań w życiu duchowym. Tak? Nie da rady, nie chciejcie jakichś takich prostych rozwiązań od nas, księży gotowych instrukcji jak wierzyć i jak żyć. I ja też dzisiaj y, wszystkiego dla Was nie rozsłuchłem, co jest w tym, y, w tym tekście, ale mam nadzieję, że to, co powiem, będzie dla Was takim fajnym impulsem do y, przy osobistej lekturze Pisma Świętego że będzie też pewnym światłem i uspokojeniem na, taki, na bardzo wielu płaszczyznach właśnie swojego osobistego duchowego rozwoju. Zaczynam od, zacznę od tego właśnie, że na Trójce dziś była rana audycja o traumach, jakie ludzie miały traumy z dzieciństwa. I był dzwonił człowiek, który mówił, że nie lubi, nie uznaje kurtek z guzikami, ponieważ jego tata 40 lat temu zrobił jakąś taką straszną kurtkę z guzikami, z podwójnym kołnierzem, z królika. W której on wyglądał, tak jak był szerszy niż Schwarzenegger, nie? I ten człowiek właśnie się żali tam na antenie trójki. Inna pani gdzieś wróciła z siebie to, że nie lubiła, jak mama śniła chusteczkę i jej wycierała twarz publicznie. Um, takie ludzkie, ludzkie traumy. Było to dosyć zabawne, że yy, yy, yy, że powiedzmy, ja ze świadomością jakby tak obcując z większymi zranieniami, jakie ludzie mają z dzieciństwa, to było takie Dosyć zabawne słuchać o tych rzeczach, prawda? Jak tam, co rodzice robili, albo czego nie robili. Ktoś mówił, że traumą było, bo zgubił 50 lat temu kartki na mięso dla całej rodziny. Uch im zajrzał w oczy, nie? I, w teraz, wyobraźcie sobie, jaką musiał mieć traumę ten Izaak, tak? Które to ojciec związał i położył na kruście. I już unosił, już unosił nóż, żeby go żeby go po prostu zarpnąć tam na tym, na tym drewnie i potem spalić na, właśnie na w ofierze bo. To, że dzisiaj mówię wam tą konferencję na ten temat wynika z tego, że kiedyś yy, tak, mimochodem wspomniałem o ofierze Abrahama, o ofierze Izaaka na grupie dwunastokrokowej i od słowa do słowa okazało się, że Właściwie wszystkie osoby tam obecne jakby przyswoiły sobie tę scenę w tej treści. I treść tej sceny jest taka. Na wzgórzu jest ojciec trzymający nóż nad swoim synem. I za chwilę dojdzie do, właśnie do zabójstwa. Poleje się krew. No i Bóg temu błogosławi. To jest jakby wola Boża. Abraham wypełnia wolę Bożą. Było dla mnie zdumiewające że praktycznie nikt z obecnych, przynajmniej się nie przyznali do tego, a kilka osób wprost się wypowiedziało, jakby nie, w ogóle nie zasymilowało tego faktu pojawienia się anioła. I tego, że właśnie wola Boża była inna niż zabicie tego dziecka na, na płuście. I to pokazuje kilka według nieważnych rzeczy. Jakby ich zaskoczenie też i przeżycie tego, co mówiłem wtedy, było bardzo duże. Ponieważ zawsze przyjmowali to, tak mi się wydaje tak jak tak ja zrozumiałem, jak słuchając ich wypowiedzi. Jako pewną taką straszną historię o wierze, o tym, w jak, jakich rzeczy może człowiek zażądać od Bo Bóg zażądać od człowieka, co może zabrać, w jakiej, jakiej przemocy może użyć Bóg wobec człowieka. I dlatego ta właśnie w umysłach moich, moich przyjaciół, też moich w jakiś sposób ludzi, którym, których prowadzę, którym pomagam, wizja była taka właśnie, jednak tego zdecydowanie tego ojca z nożem, który zaraz spadnie na, na dziecko. Pokazało mi to kilka kilka rzeczy, jak, tak jak na nowo. Nie? Jak niebezpieczną sprawą jest Pismo Święte. Czytanie Pisma Świętego indywidualnie, Takie osobiste. Nie? To jest miecz obosieczny. Jest miecz obosieczny. Gdybyśmy tutaj dzisiaj zrobili sondaż, to ja idę o zakład, że jednak pomysł na wolny i powszechny dostęp do broni palnej nie przeszedłby wśród was. Nie odważylibyście się dać swoim sąsiadom prawa do użycia broni palnej. Natomiast my w kościele już od ładnych paru lat. Jakby namawiamy, czytajcie ludzie Pismo Święte, czytajcie Pismo Święte. Yy, to bardzo dobry właśnie przykład jest tej przypowieści yy, z Księgi Rodzaju, też to jest dużo za mało. To jest naprawdę dużo za mało. Powiedzieć ludziom yy, czytajcie, czytajcie Pismo Święte, bo z Pisma Świętego można wyczytać rzeczy najróżniejsze. I ludzie znający Pismo mogą je znać. Opatrznie bądź, bądź fragmentarycznie. I dlatego wybrałem właśnie tak tą, tą przypowiedź, żeby ona stanowiła pewne światło. Jakby jak, w jakim kluczu rozpatrywać w ogóle całe Pismo Święte, a przy okazji ta przypowieść, ta opowieść z życia Abrahama jest tak dobra i tak cenna, bo ona pokazuje relacje rodzinne. I można sobie zadać co najmniej kilka dobrych i wartościowych pytań o to, jak, jak, właśnie, jak to wyglądało w moim życiu. Bóg, rodzina, moja wiara, ja. To, co też Wam mówię, nie jest moim, nie będzie moim wymysłem. Jest to taka bardzo stara tradycja chrześcijańska, sięgająca Ojców Kościoła. Po prostu użyjemy do tego, żeby zrozumieć, co jest w Piśmie Świętym. Użyjemy klucza w którym jest tradycja, tradycja Kościoła, czyli to, co zawsze w Kościele się mówiło, czytając ten fragment Pisma. Tradycja jest czymś większym od Pisma, Pismo Święte jest spisaną tradycją. Nie wszystko zostało spisane, a to, co jest, trzeba właśnie interpretować zgodnie z wiarą Kościoła. I tak mamy w liście do Hebrajczyków. Jest pochwała wiary w 11 rozdziale. Dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna złożył go na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, że Izaaka będzie dla Ciebie potomstwo, pomyślał bowiem, iż Bóg mocny jest wkrześcić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I tu jest, yy, tu jest jakby już pokazany klucz do tej sceny. I w ogóle kluczem do całego Pisma Świętego jest Jezus Chrystus i Jego życie. Też kluczem do, żebyśmy my siebie zrozumieli, naszą relację z Bogiem, też jest Jezus Chrystus. Jego, jego ofiara. I ojcowie, jak bo, ojc Kościoła od początku, pięknie pokazywali w katechezach, że Izaak symbolizuje i ukazuje Chrystusa. Tak jak Izaak niesie ten właśnie chróst, tak Chrystus, krzyż niesie na górę Kalwarii. I tam dopełnia się ofiara. I teraz dwa, dwa bezpieczeństwa, które często popadamy my ludzie wiary, to jest yy, właśnie biorąc pod uwagę zarówno kalwarię, jak i górę Moria, gdzie, czyli na jednej górze jest, mamy ojca i syna yy, osoby trójcy świętej, Boga na kalwarii, tak? a na drugiej mamy ojca i syna ludzi. I jest jednym tematem, który jest ofiara. I teraz jeden i drugi, jedno i drugie wydarzenie można pokazać tak, że uczyni się z religii coś obrzydliwego w oczach człowieka. Coś, czego Bóg nigdy nie chciał, od czego jest bardzo daleki. I samo zrozumienie, że Abraham i Izak mogą symbolizować osoby Trójcy Świętej, to jeszcze nic nam nie rozwiązuje. Zaraz, zaraz sami zrozumiecie dlaczego najpierw trzeba powiedzieć mocno tam dwie rzeczy, że Bóg brzydzi się w całym Starym Testamencie ofiarami z dzieci, z ludzi. Nie chce tych ofiar. Jest to główny jego zarzut przeciwko Żydom. Przed yy, w, właśnie ów w, proroków, u Jeremiasza, Izajasza, u Ezechiela największym wyrzutem Boga wobec Izraela jest ofiarowanie dzieci boszkom, Palenie swych synów i córek, przeprowadzanie ich przez ogień. Bóg się brzydzi ofiarami z, z człowieka. Tak naprawdę Bóg się brzydzi wręcz ofiarami ze zwierząt. W Starym Testamencie wielokrotnie przypomina, cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, czy będę jadł tłuszcz kozłów, czy będę pił krew cielców. To jest w psalmach, jest u proroków. I faktycznie, przyszedł Pan Jezus i miliony baranków ocalały. Ocalały. Już nie, nie składamy zwierzątek na, na ofiarę. Bóg nie chce przelewu krwi. I zobaczcie, cały Stary Testament od historii właśnie z Abrahamem jeszcze lat wcześniej to jest historia, jak Pan Bóg spokojnie i delikatnie tłumaczy ludziom, jaki jest. Dzisiaj ta właśnie konferencja ma nam pokazać, jakie możemy mieć błędne myślenie na temat Pana Boga i religijności i tego, co ona wymaga od nas, do czego nas to błędne rozumienie może prowadzić i teraz jaka by była droga, droga prawdziwa nie jest tak, że Bóg chciał w którymkolwiek momencie, żeby Abraham zabił, nożem rozerwał klatkę piersiową swojego dziecka. I właśnie, żeby ta śmierć w jakiś sposób miała uczcić, uczcić Boga. To odrzucamy. Ale trzeba odrzucić i drugie rozumienie. Jak niektórzy mówią, nawet kaznodzieje w takim jakby żeby tak uprościć, żeby pokazać dramatyzm, to mówią o tym, że Bóg robi coś takiego dla nas. Wiąże swojego Syna na górze, Pana Jezusa właśnie, krzyżuje Go i Go zabija. Od tego Jego Sprawiedliwość zostaje zaspokojona, czyli już nie ma potrzeby karać nas, no i my jesteśmy wolni, jesteśmy zbawieni, bo Bóg się wyżył na swoim Synu. Taka wizja, nie? Sprawiedliwość boska została po prostu zaspokojona we krwi Pana Jezusa i dzięki temu my Jesteśmy, my jesteśmy yy, wolni. To jest rozumienie niechrześcijańskie. To jest rozumienie protestanckie, na przykład. Bardzo często protestanci, kalbini tak to upraszczają, sprowadzając zbawienie do takiej maszynki, do mięsa. I co ciekawe, jedna i druga koncepcja ukrywa przed nami bardzo ważną rzecz. Kto tak naprawdę jest winny przemocy? bo jedna i druga koncepcja przemoc zwala na Pana Boga Pan Bóg chciał, żeby Abraham zaciukał swojego syna wybaczcie mi kolokwializm i Pan Bóg chciał, żeby Pan Jezus właśnie tam na tym krzyżu tak bardzo strasznie cierpiał w jednej i drugiej koncepcji za przemoc odpowiada Bóg a kto tak naprawdę odpowiada za przemoc? ludzie ludzie, my odpowiadamy za przemoc My przemoc stosujemy, my ją widzimy jako rozwiązanie. My yy, często, nasza religijność nie jest wolna od innych form przemocy, którą kierujemy ku samym sobie, ku innym ludziom, a nawet ku Bogu. I dzisiaj yy, to, co jest istotne, to jest, byśmy zrozumieli, jaki naprawdę jest Bóg, że Pan Jezus został skazany w nieuczciwym procesie przez skorumpowanych polityków. Przez ludzi kwiejnych został zapleczony na Golgotę i tam zabity przez ludzkie grzechy. Nie tylko za ludzkie grzechy, ale i przez ludzkie grzechy, przez ludzką niegodziwość. I to nie Bóg Ojciec młotkiem uderzał. I nie Bóg Ojciec przebił bok Pana Jezusa. I teraz te słowa Boga, do Abrahama, czekamy złóż swojego syna w ofierze, jak pięknie pokazuje sobie Kościoła, przed przykład można spokojnie zrozumieć duchowo. Bóg nie wspomina weź chrust, nóż, linę i idź zrobić swojemu dziecku krzyż. Bóg mówi złóż swojego syna w ofierze. Nie? Popatrzcie, nasze bardzo Często takie ludzkie rozumienie Pana Boga w naszej ludzkiej perspektywie zderza się tu z rozumieniem duchowym. Przede wszystkim jaka jest ofiara Chrystusa na krzyżu? Być może byli ludzie, którzy w historii ludzkości cierpieli mocniej niż Chrystus na krzyżu. To nie ma znaczenia, bo ofiara Chrystusa jest duchowa. Co jej nadaje sens i głębi? Miłość. Co jest między ojcem a synem na Golgocie? Czy jest właśnie jakaś nienawiść? Jaka jest właśnie... Nie jest tylko miłość. Dla nas, co jest od Pana Boga, właśnie co płynie z krzyża? No, miłość, uzdrowienie, przebaczenie. Tak samo między Bóg nie chciałby, między Abrahamem a Izaakiem pojawiła się jakaś nienawiść. Ta ofiara od początku do końca miała być duchowa. I dlatego, dlatego właśnie Bóg nie dobrze zmienił zdanie. Tak? Chciał przez pewien czas, a potem się po prostu ulitował, bo serce mu drgnęło, bo Bóg się nie zmienia, jest jeden niezmienny. Ale od początku Bóg nie chce przelewu krwi, ludzkiej krwi. Bóg jest zainteresowany życiem i dobrem każdego z nas. To jest bardzo ważne. I to, co mówię, odnosi się do całości naszego życia. Dlatego jest tak ważne, ponieważ my Bogu niejednokrotnie przypisujemy krzywdy, które nas spotykają z powodu grzechów naszych i innych ludzi. Najbardziej standardową krzywdą, którą my przypisujemy Bogu i dajemy Mu ją niejako do ręki, zwalając odpowiedzialność na Niego, jest śmierć. Śmierć, jak mówi Księga Mądrości, weszła na świat przez zawiść diabła. Bóg jej nie wymyślił, jej nie chciał. Jest konsekwencją grzechu. Natomiast na polskich grobach, ostatnio jak tutaj byłem, to mówiłem o pięknych krzyżach, wyrażających słońce, zmartwychwstanie, życie, ale na tym samym cmentarzu obok tych pięknych krzyży, wyrażających naszą wiarę, możemy znaleźć napisy Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. I przepraszam, taki bardzo mocny już obraz. Ten alkoholik biedny położy się na torach i ludzie ryją w kamieniu. Jak Mojżesz na tych tablicach. Bóg tak chciał. Nie. I bardzo często, gdy sobie nie radzimy z naszym stajemnicą cierpienia, z tajemnicą naszego bólu, tak jakby z wielką też zagadką, słuchajcie, jaką jest krzycz w naszym życiu, to znaczy cierpienie, ból, śmierć, gdy sobie z tym nie radzimy, to możemy ulec pokusie takiego dużego uproszczenia. To jest po prostu taka twarda wola Boża dla nas. Wszystko, co się dzieje, to jest wolą Bożą. I dotykamy bardzo trudnych tematów. I jakby nie jest tak, że ja dziś mogę powiedzieć, poukładać wam w głowach i w sercu, mówiąc jest tak, tak, tak i tak, tak macie myśleć. Bo to są słuchajcie tak egzystencjalne tematy, tak mocne i poważne, że yy, na przykład mi, to ja, ja ciągle jakby jestem w drodze, to zajmuje lata, żeby do tego dojrzeć emocjonalnie, intelektualnie, żeby to sobie jakąś taką spójną wizję poukładać. Natomiast dzisiaj bardzo bym chciał, żebyśmy zrozumieli, że nie ma prostych rozwiązań problemu cierpienia i bólu w naszym życiu. A wszyscy, jak tu jesteśmy, dużośmy się ocierpieli i dużośmy bólu przeżyli. I teraz bardzo może być wiele pokus diabelskich właśnie podobnych do tego. Twój ból, twoje cierpienie jest po prostu wolą Bożą. Bóg cię próbuje. Bóg cię yy, doświadcza. Co na pewnym poziomie może być w jakiś sposób prawdą. Ale może nam umknąć bardzo wiele rzeczy, na przykład, że za dużą część naszego bólu, naszego poplątania, jesteśmy my odpowiedzialni, nasze konkretne złe decyzje. Nawet większość, gro ludzkiego nieszczęścia w, ka w życiu każdego człowieka bierze się z jakich, z, z jakich najczęściej jego zaniedbań, bądź jego bliskich. Są to rzeczy, jak mówię, bardzo takie delikatne, trudne, nawet słuchanie o nich może być pewnym wyzwaniem dla Was, może wzbudzać pewne uczucia. Natomiast warto sobie ten ból, jakby na ten ból sobie pozwolić, to sobie zadać. Na Trójce też był przegląd prasy i przeczytali fragment wywiadu z nowym przewodniczącym Skopatu Polski. I właśnie on powiedział, myślę bardzo, bardzo trzeźwo, o tym, jak dzisiaj dobie kryzysu wiary, My, wierni w Polsce, szukamy sobie takich dużych ułatwień, dużych uproszczeń. I na przykład takim dla mnie jakby zupełnie jasną, jasnym przykładem uproszczenia sobie rzeczywistości i trudów z nią związanych jest takie właśnie demonizowanie, nie? Widzenie wszędzie diabła. Kłania się czasopismo egzorcysta. Nie? I ja już tam moich wyczułem z tych arków ławach. Kiedyś tylko zapytałem. Jedna się pani przyznała, że jak jej syn siada do komputera, to ona podchodzi z wodą święconą i go kropi, nie? Żeby ten diabeł z niego ustąpił. I ja, to, ja tak się uśmiechnąłem trochę i tak zacząłem, ale jak to tak jeszcze robi z Was? No i tak się uśmiechają, ono to, bo myślę też było przez chwilę było takie wrażenie, że ja to będę chwalił, nie? A ja, ja sypię sól egzorcyzmowany posłuchuję. Ja to robię. Nie. Oczywiście młody człowiek, który tam sobie włączył jakąś tą swoją satanistyczną grę i tam sobie odstresowuje się w ciężkiej polskiej szkole, jeśli on byś miał taką wizję religii, że mama tam czy babcia stoi za nim i ukropi wodą święconą, to by było tak, jakbym przeczytać opowieść o Izaaku bez tego anioła. Taka jest właśnie religia, to jest takie ciukanie człowieka, wodą święconą albo nożem błędne rozumienie Boga, czym jest napłócenie, czym jest, jakie są przede wszystkim, nie jest największym dzisiaj zagrożeniem w Kościele w Polsce działalność diabła. Diabeł, na ten moment my jesteśmy tak jakby zakręceni i zagubieni, że on nic nie musi już robić. Ludzie się sami o siebie porozbijają. Natomiast co jest naszym zagrożeniem dla nas? Na co kładę na złe myślenie o Bogu? Złe myślenie o Bogu. Krzywe, fałszywe. Przypisywanie... Yy Bogu, intencji, których nie ma. Czyli ten nóż, sznur, chruz. Musi się polać w krew. Przemoc w imię religii w naszych domach. Bardzo rychło, jakby mocno potępiliśmy krucjaty, ale jakby w opozycji do tego często no, jest, to, jest to dosyć łatwe, właśnie takie to Tropienie tą wodą święconą, tego synka, który gra na komputerze. Czyli, jakby ta, to, co mówię, jest taką prowokacją wobec Was, i pytania, jakby, które będziecie mieli zadane a propos tej konferencji, do późniejszej, późniejszego przepracowania w grupach, są związane z yy, właśnie na przykład, z, kiedy opacznie rozumiałem wolę Bożą, na napracham, nie? Kiedy zrozumiałem zupełnie po ludzku. Może dla kogoś takie pytanie będzie ważne, istotne. Ja też widzę, że samo nasze jakby przeżycie wewnętrzne tej sceny, zrozumienie, że ta scena nie jest opowieścią o Panu Bogu, który chce zabić człowieka. Że jest zupełnie inaczej, że Bóg wytrąca ten nóż, który wisi nad nami. Że Bóg nie chce śmierci grzesznika, nie chce śmierci człowieka, nikogo nie chce śmierci w ogóle jest zatroskany nas słuchający, że to już jest bardzo ważne. Na poziomie emocjonalnym przeżycie tej sceny i takie pytanie, takie pytanie też będzie. I warto jakby też sobie dzisiaj według mnie na tych rekolekcjach też sobie troszkę poukładać, jak już się zmieniło moje myślenie o Jakie już takie pozytywne zaskoczenia przeżyłem. Bo słuchajcie, to jest pozytywne zaskoczenie to, co przeżyła Abraham. Bardzo pozytywne. No myślę, że Izaakowi mogło się wyrwać na tym chruście jakieś małe ów. Nie. Prawdopodobnie. Troszkę poczuł się, poczuł się trochę luźniej. Więc nasze przechodzenie jakby z naszych wyobrażeń ludzkich, z naszej takiej ludzkiej ludzkiego rozumienia Pana Boga do tego rozumienia, którego Bóg chce, to jest coś życiodajnego, coś bardzo dobrego. Nie będzie, na pewno nie będzie gorzej. Warto na modlitwie dużo przeżywać, przepracowywać, mieć nawet dużo emocji, nawet buntować się na to, co ja teraz mówię. Dla wielu osób może być wielki bunt, bo ktoś całe życie jakby przyjmował wszystkie ciosy jako pochodzące z ręki Boga, potem go jeszcze w tą rękę całował, a teraz nagle ksiądz mówi, że to wcale nie jest tak. To może być dla kogoś bardzo bolesne i, i, i trudne. Nie? To wszystko jest dla was do przepracowania, nie tylko na grupach, ale przede wszystkim osobiście, na osobistej modlitwie. I teraz chciałbym też dotknąć właśnie tego tematu. Ta, ta scena jest bardzo niepokojąca i ona jest, ona jest straszna. Również po to, żebyśmy dzisiaj jakby skonfrontowali się, żeby pobudzić w nas jakieś właśnie lęki niepokoje związane z wiarą. Czego ja się boję? Czy nie jest tak, że ten Abraham, którym ja jestem, chodzi po swoim namiocie zdenerwowany i zastanawia się, jakiej ofiary dziś Bóg nie zażąda? Czego, czego będzie chciał? Co mi chce zabrać? Nie? To takie myślenie właśnie ludzkie. Tak jakby Bóg chciał coś zabijać, zabierać, niszczyć. A Jest zupełnie inaczej. Ale, żeby zrozumieć, że jest zupełnie inaczej, być może trzeba sobie zdać najpierw sprawę z lęku, czego ja się obawiam, nie? Jakiego wołania Pana Boga, Abrahamia, Abrahamia ja się boję? Jakiej, jakiej ofiary Bóg mógłby zażądać, a dla mnie by to było trudne, nie? I na końcu też takie pytanie, czy byłem świadkiem bądź uczestnikiem krzywdy wyrządzonej bliskim w imię źle pojętej woli Bożej? To może być też taka trauma, nie? Ktoś miał poczucie misji. Takiego właśnie... Yy, takie... go mit uns. Nie? Na guziku. I będziemy teraz podbijać świat. No ale, że nie jestem władcą mocarstwa, ale mam właśnie swój domek, swoje, swoich ludzi, swoje dzieci, swoją rodzinę. Chociaż tutaj będę przeprowadzał właśnie jakąś wolę Bożą. Ktoś może mieć duże, dużą krzywdę z tym, poczucie krzywdy z tym związane. Bądź też swoją krzywdę. I warto mieć przed oczami jakby tą, yy, to orędzie Pana Boga, który nas zapewnia yy, o tym podobieństwie naszych yy, upadków, trudności przeżytych z wiarą do ofiary Jezusa Chrystusa, którą Jezus z miłości za nas składa ojców, Przede wszystkim ofiary duchowej, którą ludzie uczynili ofiarą <śmiech> trwawej. Ludzka niegodziwość. Ludzie przypili Pana Jezusa do krzyża i zabili. I teraz jest to podobieństwo, tak jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, na podobieństwo ofiary Abrahama, na podobieństwo ofiary Chrystusa jest podobieństwo ofiary do, do ofiary Abrahama. I tak samo każde, każda nasza strata w życiu, każdy nasz ból, nasze cierpienie może być przeżyte na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyli bez czegoś, co nas przygnębia, co nas niszczy, wręcz przeciwnie z czymś, co nas uskrzydla że już nie będziemy mieć takiej ziejącej wyrwy, tylko, krótko mówiąc, będziemy mieć w sercu ten pusty grób. Właśnie zmartwychwstania. Chrystusa, który zmartwychwstaje, który jest chwalebny. Warto zastanowić się dzisiaj nie tyle, czy ja to tak przeżywam, ale czy chciałbym tak przeżywać. Czy daje mi to nadzieję zmartwychwstanie Chrystusa? To, że Pan Bóg, że wiara polega na tym, że ja patrząc na moje nędze, na moje góry Moria, na mojej góry Kalwarię, że ja przede wszystkim ufam Bogu, że On jest w stanie mnie poskładać. Nie? Że, że Boże Miłosierdzie chce mi wszystko zwrócić, wszystko mi oddać. W interesie, że, że interesem Boga, czy Bożym planem dla mnie jest bezpieczeństwo. Myśli moje o Was, jak czytałem w księdze Jeremiasza są myślami pełnymi pokoju, aby dać Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Nie? Bardzo konkretna, konkretna obietnica Boga. Trochę się też ucieszyć z tych obietnic dzisiaj. Troszkę sobie o tym w stanie pomyśleć, o tym, że kiedyś na niedalekim cmentarzu będzie znowu gwarno. Znowu będzie gwarno. Być może czekając na sąd ostateczny, ludzie zdążą się na nim nawet pokłócić znowu, tak? Bo te same sąsiadki na siebie spojrzą znowu i tak dalej. Ale. Każde zło, każda krzywda w naszym życiu, każda śmierć może być naprawiona przez Pana Boga. Tematem jakby kolejnej, kolejnej konferencji, ona już będzie taka łagodniejsza, myślę, weselsza, będzie to, w jaki sposób, w jaki sposób Bóg, to, Bóg to chce zrobić, w jaki sposób nam w tym chce pomóc. Konkretnie w moim życiu, jak to ma wyglądać. Nie? Teraz jest przerwa, tak? Ja myślę, że chętnie odpowiem na pytania, jakie by jakieś były a propos tego tekstu. Natomiast może po przerwie. Za tą chwilę tej medytacji nad Słowem Bożym podziękujmy.